Zdjęcia Kiedyś wszystko się uprości Połączą mi się w całość kropki Swój węglowy, ślad Jeszcze tylko krótką chwilę Stoję w przejściu, choć mam bilet Może dziś i raz I młodzi rowerzyści są bardzo niepocieszeni. Więc gdyby ktoś z Państwa Probono taką koparkę miał, ja nie chcę pożyczyć, bo ja nie umiem koparką jeździć ani operować, to ja koszt dojazdu pokryję, albo przyczepkę przyczepę do swojego samochodu i przyciągnę. Tylko potrzebuję koparki i operatora. Tam jak trzeba wlać kanister benzyny, czy tam oleju napędowego, to ja spokojna będę. No tylko nie mam takiej koparki. Mógłbym wypożyczyć, ale to jest więcej zachodu niż to warte. A może ktoś w okolicy ma taką koparkę albo wie skąd to zorganizować? Może sąsiad ma firmę? To proszę dać znacz. .so, radio.pl, A że Polskie Radio siłę ma ogromną, to w państwu nadzieja. No jak z tą kopareczką? Proszę dawać znaki. Kajtan mówi, że już, wy, że już wystarczy, bo już przyjedzie 20 tych koparek. Zobaczysz, że żadnej nie będzie, tam. No dobrze, proszę państwa, ta piosenka już była. Y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 nowa płyta, ale na nowej płycie tej piosenki nie ma, to jest tylko singiel Mark Ronson i raj. Teraz klasyk, bo klasyka ma się bardzo dobrze i, i, i to hasło jest zimą i latem, znaczy zimą i wiosną obecne i chyba latem też nie będziemy stronili specjalnie od tego zespół Bagi. Ale nie Parents, i nie Alison, która jest po drugiej stronie tego Parents, takiego bardzo patetycznego. To Alison to taka słodka, ckliwa ballata, a pomiędzy piosenka, którą no każdy z nas zna, natomiast ja się przyznam, że przez lata nie umiałem sobie jakoś tak zapisać, że, że to jest bardziej. Time to Remember. Mu, e, pytanie, bo to z głowy teraz, czyli z niczego, jak to jest, że y, ta sama piosenka słuchana na różnym sprzęcie brzmi aż tak bardzo inaczej, a czasem ten sam sprzęt postawiony y, u kolegi i u mnie w domu y, nie gra tak samo dobrze. Y, no to jest i proste i złożone. To może zaczniemy od y, historii, kiedy mamy ten, ten, to samo urządzenie i ono w jednym miejscu gra nam pięknie, ale związana z pomieszczeniem, w którym jesteśmy. I to nie chodzi tylko o jego kształt, ale o to, co jest w tym pomieszczeniu, jaki ono ma kształt, jaką kubaturę e, i jak ten sprzęt sobie e, ustawimy. I wbrew pozorom, nawet te e, poduszeczki, które mamy na łóżku, czy zasłony, firany, e, czy to, czym jest przykryta nasza sofa, e, jakie mamy krzesła, jak daleko są ściany, albo jak one są nieregularne i jak wysoko jest sufit, ma kolosalne znaczenie. I czasem w takim bardzo niepozornym pomieszczeniu coś może zagrać niewiarygodnie przyjemnie. I to samo wydawałoby się w lepszych warunkach zagra tragicznie. Proszę państwa, bardzo dużo rzeczy ma na to wpływ i to są te drobiazgi. I to nie jest tak, że można zrzucić winę nie, to niedobry sprzęt, to niedobra piosenka. Nie, nie, nie, nie, nie. To właśnie te drobiazgi, te niuansiki robią całą robotę i, i, i żeby jeszcze dołożyć do, i skomplikować całą historię, to trzeba tutaj też dołożyć porę dnia i kondycję, w jakiej jesteśmy, no to trochę tak jak z tym ulubionym sokiem pomarańczowym, że ten sam sok nie smakuje tak samo. W samolocie sok pomidrowy smakuje lepiej, zauważyli państwo? niż na tym, na poziomie zero. No właśnie, to, to, to wszystko składa się na taki finalny odbiór. No tu mówimy o muzyce. Więc proszę od razu nie deprecjonować tamtego urządzenia albo zakładać, że coś poszło nie tak, tylko rozejrzeć się i przypomnieć sobie, w jakich warunkach coś było bardzo miłe dla nas Instrumentalna ukazało się to dwa tygodnie temu. Jest. Mm. Ołowiane dzieci, po prostu to temat przewodni z serialu Mary Komasa i Antoni Łazakiewicz. Przed pierwszą w tryptyku dziewczyna, w której się podkochuje i co do której niektórzy z państwa mają mieszane uczucia, są tacy, którzy się naśmiewają z tej mojej platonicznej miłości i maślanych oczu. Nie szkodzi, mi to w ogóle nie przeszkadza. Sylwia Grzeszczak, ponieważ wiosna, lato zawsze dla pani Sylwii to są takie momenty, kiedy ją niesie. Zaraz będzie przebój od Sylwii Grzeszczak. Spokojnie, będzie. A żeby tak sobie historycznie to poukładać, po pierwsze pani Sylwia nie ma za dużo płyt. Na nowy album czekamy trzy lata? Bo to, to już ile tych piosenek było? Znaczy właśnie niedużo. I Jak my już chyba się nasłuchamy, to potem tylko będzie płyta i to będzie można nazywać best of. Dzisiaj tak powędrujemy, będą małe rzeczy, będzie księżniczka i słowa na K e, i będzie pierwsza o pierwszej wiadomości, e, później e, prognoza morska. No i my się słyszymy e, po tych wszystkich sprawach obowiązkowych w drugiej godzinie pira piosenek znalezionych. Uprzejmie się polecamy i zapraszamy. Żaden z nas już nie pamięta, jakby strosko biegły dni. Wiele nam nie było trzeba Ja i ty, i długo nic Nie zadawaliśmy pytań Nie prowadziliśmy gier Dziś kalkulujemy wszystko Nie ma w tym szaleństwa, wiem Co z tym możemy zrobić? Budujemy nasz dom na Bicie naszych cel od tych małych rzeczy i będzie jak dawniej przestańmy się spieszyć zacznijmy od nowa od tych małych rzeczy Obok mnie, obok mnie, obok mnie, obok mnie co, co się da, co tylko się da Niech nasza bajka trwa Chcę jak księżniczka z księciem Bo Ktoś po niebie przez siedem